na 21 tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności. na Godon, polski żołnierz ranny lekko w Libanie i jest śledztwo w tej sprawie. Ludowcy chcą, aby na pierwszym posiedzeniu po Wielkanocy Sejm zajął się ich projektem o funduszu inwestycji obronnych. Kamil Stoch zakończył karierę sportową w skokach narciarskich. Niewielkie obrażenia odniósł polski żołnierz misji pokojowej ONZ w południowym Libanie, który został ranny po najechaniu na minę Pułapkę. W sprawie zdarzenia prowadzone jest śledztwo, powiedziała polskiemu radiu Candice Ardiel, rzeczniczka misji stabilizacyjnej ONZ w południowym Libanie. Prowadzimy śledztwo w kierunku wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Nadal przypominamy wszystkim stronom o ich odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony żołnierzom sił pokojowych oraz unikaniu narażania ich na niebezpieczeństwo. Misją ONZ na południu Libanu jest utrzymanie bezpieczeństwa wzdłuż tak zwanej błękitnej linii linii demarkacyjnej dzielącej Izrael i Liban. W trwającej od 2 marca wojnie Izraela z Hezbollahem błękitne hełmy narażone były ponad 20 razy z Bejrutu dla polskiego radia Mile Narusit Szachab. Dziś zaczął obowiązywać pakiet obniżający ceny paliwa. W piątek Sejm i Senat przyjął rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej. Następnie podpisał go prezydent, a wczoraj pakiet został opublikowany w dzienniku ustaw. Konsumenci szybko zobaczą obniżone ceny na stacjach benzynowych, mówił politolog dr Paweł Ramiączek w Polskim Radiu 24. Ta ustawa wejdzie w życie. Myślę, że fakt, że poparła ją zdecydowana większość posłów, w zasadzie ponad 90% posłów, też świadczy o tym, że wszyscy posłowie i rząd są zdecydowani, terminowani do tego, aby ceny spadły. Minister Finansów zapowiedział, że niższych cen na stacjach benzynowych można się spodziewać od wtorku.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 Łaciński patriarcha Jerozolim kardynał Pier Battista Pizzaballa odprawił modlitwę w ogrodzie Getsemani po tym, jak izraelska policja nie pozwoliła mu wejście na mszę do Bazyliki Grobu Pańskiego. Patriarcha podkreślał, że to tocząca się wojna uniemożliwiła wiernym uczestniczenie w procesji oraz mszy świętej w Niedzielę Palmową. ten popołudniowy czas Niedzieli Palmowej gromadzimy się bez procesji, bez falujących palm na ulicach. Ta nieobecność to nie tylko kwestia formalności. To wojna przerwała naszą radosną wędrówkę. Drówkę, czyniąc nawet prostą radość podążania za naszym królem trudną. Jak informuje patriarchat jerozolimski, kardynał Pizzaballa i kustoszy Ziemi Świętej zostali rano zatrzymani przed Bazyliką Grobu Pańskiego przez izraelską policję i zmuszeni do zawrócenia. Premier Izraela Benjamin Netanyahu argumentuje, że to z powodu obaw o ich bezpieczeństwo. Od razu zareagowali premier Włoch Giorgia Meloni i minister spraw zagranicznych Antonio Tajani. Na jutro ambasador Izraela we Włoszech został wezwany do tamtejszego ministerstwa spraw zagranicznych. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś wyraził solidarność z łacińskim patriarchą Jerozolimę. nie to w imię, a nie przeciw dialogowi chrześcijan i Żydów, napisał kardynał Ryś w oświadczeniu. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki wyraził sprzeciw wobec braku zgody na odprawienie mszy świętej w Bazylice Grobu Pańskiego. Konkursem skoków w słoweńskiej planicy Kamil Stoch skończył karierę sportową w skokach narciarskich. Zajął ósme miejsce z drużyną oraz 38 i 30 w konkursach indywidualnych. Do ostatniego skoku w karierze sygnał startowy dała mu żona. Skoczył 190 metrów. W całej swojej karierze sześć razy brał udział w Igrzyskach Olimpijskich, trzykrotnie zdobywając złoty medal. Dwukrotnie zdobył Puchar Świata, trzykrotnie zwyciężył w turnieju czterech skoczni. Kamil Stoch do końca kariery mógł liczyć na doping kibiców, o czym mówił dziś.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 Klimat. Jakość powietrza na obszarze większości kraju jest dobra lub bardzo dobra jedynie w łasku w województwie łódzkim i żywców w województwie śląskim umiarkowanej jakości. Ponad 16,5% energii w krajowej sieci pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. Jedynka. Polskie Radio.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 Jedynka. Wywiad Rzeka Dzień dobry, nazywa... Dzień dobry, nazywam się Remigiusz Grzela i do audycji Wywiad Rzeka zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale i które mają w nim swoją fascynującą historię osoby które znam albo które bardzo chcę poznać, żeby zadać im swoje pytania te proste, które prowadzą najdalej w myśl takiego zdania, że wszystko zostało powiedziane, ale i wszystko zostało do powiedzenia. Sposób w jaki ludzie patrzą na świat, jakie jest ich doświadczenie, bardzo mnie wciąga, a do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Magdalenę Łazarkiewicz, reżyserkę, scenarzystkę. Dzień dobry. Dziękuję, że przyszłaś. Dzień dobry, nie będziemy udawać, że się nie znamy. Zapytam Cię od razu, jak wygląda życie między filmami? Czy jest bardziej fascynujące życie między filmami niż w trakcie kręcenia? Wiesz co, tak, rzeczywiście, ja zawsze starałam się łączyć te dwie sfery. Może nawet jak patrzę tak wstecz z perspektywy dzisiejszej to czasem, może nawet kosztem tak zwanej kariery, bardzo dużą wagę przywiązywałam do, do życia tego zwykłego, rodzinnego. To była dla mnie bardzo ważna część mojego życia i może teraz też myślę sobie, że może nawet czasami za dużo mi to zajmowało energii i czasu. Tak, bo przeczytałem gdzieś takie twoje zdanie, że byłam super gospodynią, super żoną, super mamą, najmniej czasu mi zostawało na bycie super reżyserką. Tak, tak, to jest taki, taka pułapka maksymalizmu. Niestety kobiety chyba często na to chorują, próbują wszystko tak jakby ogarnąć, jak najlepiej wypaść w tych swoich rolach wszystkich. A oczywiście nie jest to łatwe, do połączenia z, z uprawianiem takiego zawodu, jaki uprawiam. I wiesz, to jest może bardzo niepoprawne, co powiem, ale właściwie teraz, kiedy uwolniłam się od tych niektórych ról, <taki> takich życiowych, to też poczułam taką wolność wewnętrzną. Znaczy, mam po prostu więcej czasu na to, żeby, żeby móc się skupić na tym, co robię więcej chłonąć, czytać, rozglądać się. Także, wiesz, mam takie poczucie, <grych> że tak naprawdę chyba dopiero się rozkręcam. No wspaniale. A czy gdybyś dzisiaj mogła sobie poukładać tamte sprawy ze swojej młodości inaczej? wtedy, kiedy mężowi Piotrowi Łazarkiewiczowi oddawałaś też pole do tego, żeby jako reżyser rozwijał się w swoim zawodzie, bo równocześnie zaczynaliście przecież tak. byliście małżeństwem prawie 30 lat, to dzisiaj by na Piotra spadło więcej obowiązków domowych. Wiesz, no to nie był ten typ, który tak się rwał do obowiązków domowych. On zawsze miał, jak to się mówi potocznie, cały lwów na, na mój głów. <zajmował>, Zajmował się wieloma sprawami i właściwie o to, to miałam często do niego pewien żal i pretensje, że właśnie rozdrabnia się na tyle pól, poświęca uwagę wielu osobom, jakby tak hojnie zawsze rozdawał swoją uwagę i myślę, że często to było kosztem jego z kolei twórczości też, no ale też naszego domu, który był z kolei Chyba jednak w dużym stopniu na moich barkach te wszystkie jakby sytuacje domowe, ogarnięcie ich. Ale wiesz, teraz znaczy po jego odejściu to doszłam do wniosku, że to miało sens w sumie taki głębszy. To znaczy on sobie zasłużył dzięki temu, że został jakby w pamięci takiej serdecznej bardzo wielu osób. I wiesz, po jego śmierci to było dla mnie niesamowite, z jaką spotkałam się falą jakby uwagi, serdeczności, autentycznego poczucia straty ze strony wielu ludzi i też chęci zrobienia czegoś, żeby go upamiętnić. To w ogóle niesamowite, zresztą sam brałeś w tym udział, bo, bo przecież zredagowałeś książkę o, o nim. A ty zrobiłaś dokument, nieobecność, dokument tak. o Piotrze i o waszej relacji i o Piotra byciu w świecie, taki chciałem powiedzieć dziwny, ale to nie jest dobre słowo, taki piękny, poruszający dokument, który właściwie jest w samym głosie, mniej w obrazie, a więcej w głosie, relacji nagranych, ale tak. w dźwięku mm -hmm. o Piotrze. I do dzisiaj pamiętam z tego filmu Twoją podróż japońską. No tak, tak. Ten film jest do obejrzenia na VOD TVP i to było bardzo ważne, bo to było takie właściwie pożegnanie prawdziwe moje z Piotrem. Miałam takie poczucie, że montując ten film, dos dosyć długo go montowałam, wiele miesięcy, że on jakoś mi towarzyszy. Naprawdę ta nie Obecność, bo taki jest tytuł z tym myślnikiem właśnie między nie i słowem obecność. Ten element w sobie, że, że miałam takie poczucie przedłużonego obcowania z nim, ale też takiego trochę srogiego oka nade mną, żeby nie popaść w jakąś, jakiś taki łatwy sentymentalizm. Tego się bardzo obawiałam, żeby go jakoś nie polukrować, bo był normalnym, fajnym facetem po prostu. Zapytałem o tę podróż japońską, bo tam ewidentnie z tego filmu wynika, że Piotr ci towarzyszył, bo, że po jego śmierci właśnie, pojechałaś. Tak, tak, miałam przez długi czas takie bardzo silne poczucie jego jakiejś obecności, ale wiesz, to zawsze zatrąca właśnie taką tanią metafizyką, jak się o tym mówi. To był taki pierwszy świadomie przeze mnie przeżyty... Przeżyta śmierć kogoś bliskiego, więc myślę, że po prostu to się z tego brało i to jest naturalny sposób przeżywania takiej żałoby po tego typu stracie, która była taką w dodatku nagłą zupełnie stratą, ponieważ nic, nic nie wskazywało na to, nie, nie chorował, nic złego się nie działo w jego życiu, oprócz tego, że palił niestety dużo papierosów i... I pijał kawę za kawą. Poza tym był zdrowy. To no byłem jedną z osób, które z nim ostatni wieczór spędziły. Właśnie, zresztą pamiętam. Przygotowywaliście, znaczy wtedy Piotr przygotowywał czytanie. Wacława Hawla. Wacława Hawla sztuki pod tytułem Odejścia. No właśnie. On był do ostatniej chwili absolutnie aktywny. znaczy Zresztą w ogóle był alkoholikiem, więc pracował bardzo dużo i intensywnie. I to było w ogóle. Taki jakby śmierć w biegu. No było to trudne bardzo przeżycie, ale też wiesz, w jakiś sposób dla mnie otwierające. To znaczy właśnie bardzo wiele mi to uświadomiło i też sprawiło, że jakoś taka hierarchia życiowa mi się trochę na nowo poustawiała. W ostatnim filmie Piotra 010 jest ta scena, ta opowieść o tym małżeństwie, które zaczyna być idealne po śmierci jednego z nich. prawda? Tak, dokładnie. Tak, tak. Moglibyśmy długo rozmawiać na ten temat, ale może to trochę za smutne na, na ten wiosenny czas, który się dzisiaj nam objawił. A czy ty zamykałaś różne rozdziały swojego życia filmami? Nie, wiesz co, nigdy tak na to nie patrzyłam. To znaczy, wiesz, no ja, ja robię filmy dotychczas, zawsze starałam się robić takie filmy, które brały się z tego, że, że jakiś temat, jakaś sprawa mnie bardzo poruszała. I to są filmy, które bardzo mocno przepuszczam przez siebie te tematy i w nich jest zawsze jakiś element bardzo osobisty. To są filmy tak zwane autorskie. Począwszy się od tej etiudy właśnie na sali porodowej, którą kręciłaś? Etiudy, tak, masz na myśli film dokumentalny, który tak. zrobiłam w szkole, tak, to z tym się łączy taka... To dość, dość zabawna historia, ponieważ to ch chyba był ewenement na skalę co najmniej europejską, że zdawałam egzamin. Wstępny do szkoły filmowej, będąc już w ciąży. Ten poród zbliżał się wielkimi krokami i bardzo mi zależało na tym, żeby w momencie, kiedy zostałam przyjęta do tej ukochanej szkoły filmowej wymarzonej, to żeby nie przerywać tej nauki od razu i, prawda, i bałam się, że wtedy będzie mi trudno, wrócić do tej rzeki. I zresztą Piotr mnie bardzo w tym wspierał, muszę powiedzieć, bo on zawsze zresztą nie widział problemów żadnych i w ogóle dla niego szklanka zawsze była do połowy pełna, również w tym przypadku. Więc wymyśliliśmy wspólnie taki plan, żebym zrobiła jako ten roczny film obowiązkowy, na pierwszym roku studiów to był dokument, właśnie o porodzie Niejako przygotowując się do tego aktu. I rzeczywiście tak się stało, że w marcu, bo to był ten moment, w którym nasz synek chciał ujrzeć świat, pojechałam właśnie dokonać tego aktu, ale od razu był taki pomysł, że w tym samym szpitalu, w trzy miesiące później nakręcę zdjęcia do tej etiudy dokumentalnej i tak się to wszystko potoczyło. Czyli sobie robiłaś dokumentację leżąc tak, i To Czyli pojechałam, powiedziałam w szkole, że jadę na dokumentację. Rzeczywiście to było dość zabawne, bo tam spędziłam trochę dni i to były w ogóle czasy, kiedy oddział położniczy był taką warownią. W ogóle nie można się było wydostać stamtąd, więc jak mnie tam już zamknęli, a ten poród jakoś się troszkę odwlekał, no to miałam tam trochę czasu na to, żeby z aparatem fotograficznym właśnie i magnetofonem biegać po tym, oddziale położniczym nagrywać materiały i robić zdjęcia. Więc to myślę było dość zabawne, bo w tej koszulce nocnej, szlafroczku z aparatem fotograficznym i z brzuchem <grym> sporządzałam tę dokumentację, która rzeczywiście zaowocowała filmem dokumentalnym. Po ty w 82 roku reżyserię. E, i... Tak, I... nawet w, tak, w 82, tak. Tak no. i to był taki czas, kiedy no nie było tak wielu reżyserek, prawda, wtedy fi filmowych, wtedy Teatrze, może trochę więcej. Twoja siostra już przetarła no tak, szlaki, Agnieszka tak, tak. Holland, starsza siostra, ale nie było tak wielu reżyserek I, i, i jak się pojawia taka dziewczyna, która jest w ciąży w dodatku w szkole filmowej no w tamtym tak. czasie, to jaki jest jej los? No tak właśnie z lekkim podejrzeniem. Spotkałam się z takimi opiniami, nawet wśród profesorów, nie chcę wymieniać ich nazwisk, którzy patrzyli podejrzliwie na mnie, i sobie myśleli, my, sądzę, a może mówili nawet pod nosem, że, że to może nie w porządku, bo zajmuję miejsce, może dla kogoś to bardzo by, by poważnie to traktuje, a ja tak... Właśnie sobie lekceważę, co oczywiście wyzwalało we mnie taki rodzaj jakby buntu i, i złości, która właśnie spowodowała między innymi tę akcję z filmem pierwszorocznym. No i w ogóle udało mi się dzięki temu jakimś cudem właściwie i tak, tak olbrzymim wysiłkiem właściwie całej rodziny, bo wspierała mnie w tym zwłaszcza mama Piotra, która była niezwykle cudowną, łagodną i taką bardzo otwartą na, na niesienie pomocy nam osobom. To udało się to jakoś wszystko połączyć ze sobą i skończyłam te studia w, w terminie. Właściwie zaczęłaś swoją karierę filmową od dokumentów, bo te pierwsze prawda, filmy, które zrobiłaś o imigrantach greckich w Polsce i o tej kolejarce, która opowiada, o tak. samotnej, która opowiada swoją historię, czy cud w puławach, prawda, tak. jak Matka Boska ukazuje się na, na to poli, chyba. Miałeś jakieś takie zacięcie społeczne już od początku. Te dokumenty to trochę się wzięły z pewnego rodzaju konieczności, ponieważ ja chyba od razu czułam, że... Bardziej mnie interesuje tworzenie fikcji. Miałam taki lęk wobec dokumentów w ogóle. Bardzo szanuję twórczość dokumentalną i kontakt z Kieślowskim, który w szkole miałam, no to oczywiście też mnie bardzo uwrażliwił na ten gatunek, nazwijmy to filmowy. Ale sama czułam, że jest taka bariera trudna dla mnie do pokonania. To znaczy miałam poczucie, że jakiś mam lęk przed wchodzeniem w czyjeś życie. I bardzo się przejęłam takim zdaniem, które właśnie usłyszałam w czasie od Krzysztofa Kieślowskiego, że on kiedy ma do czynienia z osobą w filmie dokumentalnym, swoim bohaterem jakimś, który zaczyna płakać na przykład, to on wyłącza kamerę. I to mnie zastanowiło, że ja poczułam taką wspólnotę z nim w tej sferze, że jednak robiąc filmy dokumentalne o ludziach, wchodzimy w ich życie, bardzo ingerujemy w nie i czy mamy prawo tak do końca korzystać z tych ich łez, wzruszeń. Z drugiej strony to jest ta materia przecież, prawda, którą dokument się żywi. Więc pogrążona w tych wszystkich wątpliwościach jednak uległam tej pokusie <głos》> zrobienia pierwszych filmów w warunkach profesjonalnych i tutaj taką główną osobą, która to jakby stworzyła ten, dla nas tę możliwość, bo to była cała grupa absolwentów naszej szkoły, która się spotkała z taką propozycją, był fantastyczny dokumentalista, który odszedł niedawno niestety, Marcel Łoziński i to się wiązało z tym, że nastał stan wojenny, no i dla nas było oczywiste, że, że nie będziemy współpracować z telewizją, bo panował... Bojkot. I właśnie tam w tej, w tej wytwórni, gdzie było całe takie środowisko fantastycznych dokumentalistów skupione, powstała taka inicjatywa, żeby właśnie wpuścić młodych filmowców i dać im możliwość zrobienia filmów, żeby zapełnić to miejsce i nie dopuścić do tego, żeby to zostało przejęte przez wojskowych. Więc w ten sposób troszkę na zasadzie piątej kolumny, <śmiech> żeśmy zostali dopuszczeni na teren wytwórni i tam mogliśmy zrobić swoje pierwsze filmy w warunkach profesjonalistycznych. Też jak patrzę na twoją twórczość, to właśnie ta twórczość dokumentalna, ona głównie dotyczy tych spraw społecznych, bo jak później jeszcze sięgałaś po tę formę żwirowisko, choćby to historia mm -hmm. prawda postawienia krzyża papieskiego w Brzezińce przy bloku śmierci. Mm -hmm. I tu się ty jako obywatelka budziłaś raczej w tych No filmach. wiesz, ja myślę, że w ogóle trochę taki jest teraz, jak to powiedziałeś. To dotarło do mnie, że chyba w mojej twórczości takie dwa nurty się przeplatają ze sobą i co jakiś czas się rodzi we mnie taka chęć zrobienia też czegoś, co jest takie bardziej bezinteresowne w sensie... Właśnie jakby takiej wymowy i tego, żeby to było takie bardziej yy, artystyczne, nazwijmy to. <głos> Oczywiście posługujemy się pewnymi umownymi tutaj pojęciami. A ten drugi nurt to jest ten taki bardziej związany z tymi ważnymi tak zwanymi tematami, które gdzieś tam się pojawiają też w niektórych moich filmach. Do rozmowy z Magdaleną Łazarkiewicz wrócimy po przerwie. Magdalena Łazarkiewicz, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka. Od początku te filmy były też poświęcone historiom kobiet, losom kobiet, ich sytuacji w społeczeństwie też, choćby od pierwszego obsypanego nagrodami prawda, przez dotyk. E, 85 rok dwie kobiety spotykają się w szpitalu bardzo różne kobiety, Maria tak. Ciunelis, nasza Szapołowska grały. W szpitalu położniczym szpitalu... wszystko się odbywa. Zresztą z tym się wiąże też zabawna anegdota, ponieważ Krzysztof Kieślowski, który był opiekunem tego filmu i zabiegał o to, żeby został skierowany, bo to był film realizowany w takim cyklu filmów telewizyjnych, który się nazywał Kronika Wypadków. I właśnie zabiegał o to, żeby skierować ten film do produkcji, mimo dużej niechęci ówczesnego szefa redakcji telewizyjnej i on w końcu skierował to do produkcji, ale na tym egzemplarzu scenariusza napisał takimi dużymi literami kieruje, ale z obrzydzeniem. To można sobie właściwie powiesić na ścianie. Tak, jako... niestety ten egzemplarz gdzieś przepadł, szkoda, bo to byłby taki zabawny. I potem pojawia się, pojawia się film kultowy, ostatni dzwonek kultowy mówię, bo dostał też Jantara 40-lecia, czyli no, film 40-lecia, prawda? I, tak, i tak. O, bardzo wiele Na festiwalu, osób. festiwalu w Koszalinie, młodzi i film. Tak, bardzo wiele osób z tego pokolenia, które właśnie w dorosłość wchodziło w 1989 roku, bo ta historia się rymowała z tym. Tadeusz Sobolewski pisał, że to jest inicjacja pokoleniowa, manifest kulturowy, a równocześnie musical, który zrobiłaś, mhm. że trafiłaś tym filmem i w to pokolenie, i, i do młodych ludzi. Opowiadać też o sobie tym filmem? Tak, w jakimś sensie tak, bo to z kolei wzięło się z takiej mojej chęci i potrzeby, żeby się rozprawić z etapem szkolnym. <grym> Taka moja mała zemsta na nauczyciela i w ogóle instytucji szkoły, bo ja uważam, że to jest okropna właściwie instytucja. znaczy Dla mnie to był w dużej mierze stracony czas troszkę, to siedzenie w szkole na lekcjach chemii, matematyki i innych takich, na których przysypiałam i ratowałam się tym, że mogłam sobie pod ławką czasem poczytać jakieś fajne lektury. No i w ogóle oczywiście było tam też y, trochę fajnych, ciekawych i barwnych postaci wśród nauczycieli, bo ja kończyłam liceum Rejtana. Pomysł na y, napisanie tego scenariusza wziął się też stąd, że mieliśmy taką tam paczkę przyjaciół, do której też należał właśnie autor scenariusza, Włodek Bolecki, obecnie profesor literatury. I żeśmy sobie tak właśnie wymyślili, że chcemy trochę utrwalić te takie barwne postaci, które tam były wśród nauczycieli, bo na przykład jest taki wzorowany na, na historyku, który pochodził z Lwowa, z wojny był taki historyk, nazywał się Żurawski, uczył nas historii i miał takie fantastyczne powiedzonka i zachowanka. Generalnie zawsze demonstrował taki zdrowy dystans do bycia nauczycielem i jakby miał świadomość, że niewiele nas może nauczyć pewnie. I on na przykład właśnie wychodził z klasówki zawsze do pokoju nauczycielskiego. M mówił, że robi to dla podwyższenia poziomu, <śmiech> więc żeśmy to utrwalili w filmie. Czy to przesunęłaś w, postaci... w czasie. Tak, więc to wszystko y to się tak ze sobą zbiegało. Troszkę to była taka właśnie zemsta na instytucji szkoły z naszej strony. No ale jednocześnie Jakoś się to połączyło i to, to był taki też ewenement swoisty, że dokładnie się to nałożyło na wydarzenia na wybrzeżu, które miały miejsce wtedy, to znaczy te strajki, które właściwie robili głównie młodzi ludzie, bardzo młodzi robotnicy. No, i jakoś y, y, rzeczywiście te dwie rzeczy się y, połączyły, i myśmy to robili z poczuciem, że dotykamy tej historii na, na bieżąco. To takie nie, niezwykłe uczucie, bo to się bardzo rzadko przytrafia. Zresztą ten film robiłam też będąc w ciąży. No właśnie o to <śmiech> chciałem zapytać, bo tu Gabrysia, prawda, która się urodzi. No, ale Gabrysia to jest znowu. Była na planie, tak. <śmiech> mierzysz, się, mierzysz się znowu z taką właściwie. Niemożliwą fizycznie sytuacją, bo tu musisz być po prostu w pełni generałką. Musisz być zarządzającą całą ekipą, myślącą o całej wizji artystycznej filmu. Spinać to, a równocześnie tutaj powinnaś mieć spokój, prawda, skupić się na swoim dziecku, no na zdrowiu. Tak. Jak zwykle w życiu bywa. <śmiech> to jest ten moment przecięcia prawda, tej drogi zawodowej w przypadku kobiety reżyserki i tej rodzinnej, osobistej. I tu się to bardzo, tak, że tak powiem, dramatycznie ze sobą splotło, bo ja wiedziałam i czułam całą sobą, że ten film trzeba zrobić w tym momencie właśnie, i że dotykamy tego właśnie, że to się dzieje instatu na scenie, że musimy tego dotknąć właśnie w tym momencie. Oczywiście padały takie propozycje w związku z tym moim stanem, że właściwie trzeba przełożyć ten film na może przyszły rok, ale ja wiedziałam i czułam, że to się nie wydarzy. Ale nie bała się, że urodzisz wcześniej? Albo... Oczywiście było we mnie mnóstwo lęku. Oczywiście lekarze pokali się w czoło, no bo przecież wiemy, że zawód reżysera reżyserki. To jest też zawód ciężki fizycznie po prostu. Trzeba być bardzo aktywnym i zmobilizowanym. Między nami mówiąc, to nie było łatwe doświadczenie od tej strony. Zwłaszcza, że strasznie trudno też było znaleźć tak zwanego producenta. Wtedy to był kierownik produkcji, bo producentem było studio imienia Karola Iżkowskiego w którym rzeczywiście spotkałam się z wielkim takim poparciem, zwłaszcza ze strony szefa ówczesnego Rady Programowej, którym był Janusz Kijowski. No ale właśnie okazało się, że, że bardzo trudno znaleźć kierownika produkcji, który zdecyduje się na to, żeby robić film z debiutantką, kobietą, reżyserką. Trudny film, bo wymagający zbiorowych scen, prawda? No i jeszcze yy, właśnie z brzuchem. <śmiech> Poszukiwania trwały i no, ja się uświadomiłam, że, że przecież jest Barbara Pec z którą miałam już y, wcześniej kontakt zawodowy, ponieważ byłam asystentką Andrzeja Wajdy przy filmie Panny Zwilka i to było moje takie pierwsze poważne doświadczenie zawodowe, formujące mnie na pewno w dużym stopniu. No i zwróciłam się do Basi, która wtedy akurat miała przerwę. Szczęśliwie nie robiła żadnego filmu ze swoim ukochanym reżyserem Andrzejem Wajdą. No i ona się zgodziła o dziwo. Bardzo żeśmy się polubiły w czasie pracy przy filmie Wajdy, więc to było łatwiejsze, ale nie omieszkała mi powiedzieć, bo ona była też taką bardzo twardą osobą że mm, nie zastosuje wobec mnie żadnej taryfy ulgowej. Trzeba powiedzieć, że dotrzymała słowa, ale, no, ale dzięki niej i jej wsparciu y, mogłam ten film zrealizować. Weszły wtedy te dwa pokolenia w życie, w nową rzeczywistość, czyli to pokolenie tej klasy i twoja córka, która się wtedy urodziła. Yy, tak, tak. niestety został jej przekazany ten filmowy wirus. <grym> Wspomniałaś o tych silnych kobietach przed chwilą, i tu chcecie zapytać też właśnie o dom, o Twoją mamę, Irena Rybczyńska, Holand, dziennikarka, która właściwie, no, ona Wam dała ten kręgosłup, prawda? Wychowywała sama dwie dziewczyny. Tak, tak. Myślę, że to jej yy, dzieło. Buntowałaś no. się przeciwko mamie kiedyś? Dało się. Tak, oczywiście. No, wiesz, no, relacje między kobietami, relacja między matką i córką, yy, między starszą siostrą, młodszą siostrą, to jest zawsze bardzo trudna materia. Troszkę dałam temu wyraz w takim moim ostatnim teatralnym dziele. <grych> Zrealizowałam taki spektakl, który napisałyśmy wspólnie, Scenariusz do tego spektaklu wspólnie z Anią Burzyńską, krakowską, też profesorką literatury i autorką też dramatów, dramaturszką, trudne słowo. I zrobiłyśmy ten spektakl w bardzo fajnym towarzystwie aktorsko-twórczym. W takim małym teatrze prywatnym w dawnej mykwie, Teatr Baraka. Oczywiście to nie jest żadnego rodzaju ilustracja mojej relacji z, z moją mamą, która zresztą żyje do tej pory i za, za miesiąc będziemy obchodzić to jednolecie jej życia, więc jest szczęśliwie z nami ciągle jeszcze w, jakich, w jakiejś formie, chociaż już tak trochę obecna między światami. Albo nieobecna <śmiech> trochę na tym świecie. A zawsze była bardzo obecna w zawsze waszym świecie też. Obecna, tak. Ale wracając do tego spektaklu, to, to oczywiście jest tylko taka jakaś daleka inspiracja, jakieś echo. Ale właśnie tam chciałam wyrazić jakiś rodzaj tego trudnego zapętlenia tych relacji. Bo to wszystko oczywiście nie jest takie proste i łatwe, jak to czasami się Ludziom wydaje. Ale oczywiście wracając do, do mojej relacji z mamą, to ona była bardzo, bardzo dla mnie istotna, formująca, i mama była, była właściwie jest. To strasznie trudno, się o tym mówi. Jest z nami ciągle, bardzo taką wyrazistą i niesamowicie ważną osobą, która przekazała nam bardzo dużo takich cech, które w sobie ciągle też odnajduję. No i też widzę je na pewno w Agnieszce. Bo mama zawsze była silna i zawsze bardzo była po takiej stronie. Bardzo niezależna. I zawsze była po takiej stronie uczciwości, prawda? Po takiej stronie sprawiedliwości społecznej. Bez względu na to, jaką cenę by zapłaciła, bo płaciła przecież cenę też wtedy, kiedy straciła pracę w 1968 roku, nie chcąc publikować chodziła. tych tekstów antysemickich. Tak, tak, zawsze miała w sobie taki bardzo silny kręgosłup moralny i zawsze stała po stronie prawdy bez względu na konsekwencje. I to nam w jakimś sensie przekazała. Miałaś 7 lat, kiedy zmarł tato. Tato popełnił samobójstwo Henryk Holland. W takich dramatycznych okolicznościach w czasie rewizji w jego mieszkaniu. A powiedziałaś przed chwilą, że jak cię ukształtowała mama. Możesz powiedzieć, czy tato cię ukształtował? W jakiś e sposób? W wiesz, ja myślę, że on teraz mnie bardziej kształtuje niż wtedy w dzieciństwie. Nasi rodzice się w ogóle rozeszli, więc to się stało już po ich rozwodzie. Ja miałam wtedy niecałe nie 7 lat. Niewiele pamiętam z naszych relacji z, z ojcem. Pamiętam jakieś takie sytuacje właśnie anegdotyczne, na przykład to, że bo on był, był w ogóle takim bardzo y, aktywnym uczestnikiem różnych wydarzeń kulturalnych i na przykład y, właśnie był stałym bywalcem, nie wiem, filharmonii, mnóstwo czytał i tak dalej i między innymi też Wpadł na taki pomysł dość szaleńczy, żeby mnie siedmiolatkę, sześciolatkę zabrać do opery. No i pamiętam tę mękę, którą przeżyłam. Pamiętam, że jak dziś, że to był zamek Sinobrodego, jakaś taka strasznie ponura <grywa> opera i siedziałam i liczyłam wszystkie żarówki w suficie. Ale strasznie mi zależało na tym, żeby mu pokazać, że jednak świadomie w tym uczestniczę. I on taki był z tego dumny, prawda, że wytrwałam. No ale to właściwie były takie anegdotyczne nasze spotkania. On był gdzieś daleko właściwie ode mnie i dopiero teraz jakoś w jakimś sensie odkrywam... Jego historię, znaczy teraz w sensie w dorosłym życiu, bardzo dramatyczną, bo on spędził wojnę w Związku Radzieckim, jak wielu Żydów uciekł tam przed y, najazdem <grych> Niemców na Polskę. Potem przebył cały szlak bojowy od, od Lenina do, do Berlina, wrócił do Polski i właściwie mama nam to uświadomiła, że on sobie właściwie nie zdawał sprawy z tego do końca, co się tutaj Działo i nie miał wiadomości na temat skali zagłady i tego, że cała jego rodzina też zginęła. I myślę, że on był z tym potwornie naznaczony i właściwie cierpiał bardzo, miał takie stany depresyjne. W dodatku jeszcze załamała się jego, jego wiara w to, że ta ideologia, w którą niestety uwierzył, komunistyczna, która miała też między innymi być w jego odczuciu remedium na wszelkiego rodzaju faszystowskie ideologie i przede wszystkim rasizm, antysemityzm i te wszystkie choroby, które z sobą niosła. No to nastąpiło w nim po tym okresie jakby wiarę w ten nowy świat straszna deziluzja i rozczarowanie. No myślę, że to wszystko się złożyło na to, że że on był osobą, która przeżywała bardzo trudne czasy dla siebie i to się jakoś też objawiało w życiu rodzinnym, do którego chyba nie, nie był przygotowany. My, czyli jego córki, no też oczywiście były tym dotknięte, więc to wszystko było bardzo trudne, no, no ale rzeczywiście pamiętam, że to był wielki szok dla mnie, ta wiadomość która dotarła zresztą do mnie w taki sposób dość upiorny, bo oni sami byli wtedy pod okiem ubecji i była nawet przez chwilę aresztowana. W tym całym jakby traumatycznym stanie postanowiła nie mówić mi o tym, co się wydarzyło, zataić to przede mną, chcąc mnie chronić zapewne, ale... No ja się dowiedziałam z telefonu, zadzwoniła pani i właśnie spytała o mamę, że chce z nią rozmawiać. Ja powiedziałam, że akurat mamy nie ma w domu. A ja powiedziała, aha to przekaż mamie, żeby zadzwoniła w sprawie pogrzebu taty. No więc tak się dowiedziałam o tym, że taty już nie ma. To straszna historia. Tak, straszne to było. To był szok dla mnie, ale dalej to było też zresztą ciekawe, że dalej jako dziecko udawałam przed mamą, że nic nie wiem. Więc to było podwójnie dla mnie trudne, bo nie chciałam jej dokładać jeszcze swojego bólu, do jej bólu. I właściwie prowadziłam taką podwójną grę. To właśnie jest ciekawe i uświadamia w tej chwili mi, jak wiele takie małe dziecko jest w stanie czuć zrozumieć. I że, że poszłaś w konspirację. Poszłam pewnego rodzaju konspirację. Myślę, że to było dla mnie bardzo trudne. Stworzyło pewnego rodzaju takie wewnętrzne, bardzo trudne napięcie. To tkwi we mnie właściwie do dzisiaj, ta, ta zadra i to poczucie, że, że coś mi zostało zabrane. Ten rodzaj takiej naturalnej żałoby, którą no, powinnam przeżyć, bo myślę, że dziecko powinno mieć dostęp do takich przeżyć. A mamie mówiłaś o tym później? Ech, wiesz, y, rozmawiałyśmy chyba o tym, ale jakoś nie był to taki, Wiesz, w ogóle mało rozmawiałyśmy na ten temat między sobą, powiem szczerze. To ciągle była taka jakiś rodzaj trudnego tematu między nami, sprawa ojca, a ona zresztą bardzo to też przeżywała, bo miała takie poczucie jakiejś winy w jakimś sensie, bo rozstali się, a ojciec myślę był ciągle bardzo mocno zaangażowany uczuciowo tę relację, więc to wszystko było bardzo trudne. Znowu mieliśmy nie mówić o takich strasznie trudnych. Ale to są, to są te tematy, które mają wpływ potem na późniejsze wybory i na to też, jakie kino robisz, jakie tematy Cię interesują. Niewątpliwie tak. I tak myślę sobie, że jak teraz jesteś na Powązkach Wojskowych, to w jednym grobie jest i ojciec, i mąż, prawda? Bo jest i tato, i Henryk Holland, i Piotr Łazarkiewicz. Tak, a obok... Y Kora. A obok Kora i właściwie prawie vis, vis Tak, myślę sobie... Myślę, że, że sobie mają sporo... Do... Do pogadania. Tak, zwłaszcza, że Piotr był związany z Jarocinem, film nakręcił, prawda, też. O, o tak, tak. W, w ogóle też był pianistą. Miał takie porządne wykształcenie muzyczne, ale też był absolutnym fanem muzyki, więc wiedział wszystko o muzyce też tej rockowej. Stąd syn muzyk. W jakimś sensie tak, przejął jego namiętności muzyczne, albo może Piotr go nimi obdarzył. To jest jakaś taka ciągłość fajna. Antoni Komasa Łazarkiewicz dodam, który zrobi tak, muzykę kompostary. do bardzo wielu filmów. Miejcie nadzieję, nie tę marną, Sordzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno, przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie te jednodniowo, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz te, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałem, Która na oślep leci bez oręża, Lecz te, co sama niezdobytym wałem, Przeciwne losy stałością zwycięża. Lecz te, co sama niezdobytym wałem, Przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, Dajmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią. Mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią. Mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Polskie Radio. Jedynka. Magdalena Łazarkiewicz, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka. Pojawia się twój najnowszy film, czyli Kajtek Czarodziej. I to jest taki film właśnie, bo jak wyobrażam sobie to przed chwilą, co powiedziałeś, że to dzieciństwo twoje może nie było do końca jasne. Mhm. I że może nie było do końca takie jak dzieciństwo innych twoich koleżanek. Na pewno było pełne opowieści. I tu się pojawia Korczak, prawda? To jest jakaś jedna z tych lektur ważniejszych dla ciebie z tego czasu? Tak, tak. To jest bardzo ważna lektura i to zresztą Korczak był taką postacią obecną stale u nas w domu. Myślę, że był też bardzo ważną postacią formacyjną, formującą dla mojej mamy, ale też dla naszego ojca, który w ogóle zetknął się z nim, bo jako dziecko był korespondentem takiej gazety, którą stworzył. Mały przegląd, Mały tak, przegląd, przegląd Korczak, wyobraża. tak. I on pisał do małego przeglądu. To początek jego dziennikarskiej kariery, można powiedzieć. Więc Korczak to była taka bardzo ważna postać, owiana mitem, można powiedzieć, w naszym domu. A jego książki, zwłaszcza Kajtek Czarodziej, Kajtuś Czarodziej, oryginalnie się to nazywa. Film nazywa się Film Kajtek. Nazywa się Kajtek, bo trudno było przełożyć na inne języki to imię, Kajtuś. To była taka jedna z książek mojego dzieciństwa, którą bardzo mocno przeżyłam. Pamiętam to poczucie z dzieciństwa, że jeżeli się chce, to, to można zostać czarodziejem, że to jest tylko kwestia woli. A, a zostać czarodziejem? się bardzo skupić zostać czarodziejem też po to, żeby zmieniać świat na lepsze. Oczywiście po to, żeby zmieniać świat na lepsze, ale też wydaje mi się teraz, też na to patrzę od tej strony, że to się też jakoś łączy z zawodem filmowca. Bo y, robienie filmów to jest właściwie wyczarowywanie światów, które nie istnieją. To jest powoływanie do życia jakiejś sztucznej materii. Chyba, Więc jest to działalność absolutnie magiczna. Chyba, że jak w twoim filmie Powrót sięgasz po prawdziwą historię dziewiętnastoletniej dziewczyny, która wraca do swojej rodzinnej miejscowości prawda, i natychmiast społeczność odkrywa, że ona była zmuszana do prostytucji w Niemczech, gdzie została wywieziona. Pokazujesz te trudne relacje i to jest rzeczywiście po raz kolejny ten moment, kiedy ty znowu mówisz i w sprawie kobiet i w sprawie społecznej, kiedy znowu jesteś reżyserką, obywatelką. No tak, w jakimś sensie, ale to czego najbardziej chciałam dotknąć w tym filmie to jest taka sprawa, która wydaje mi się w ogóle jakoś kluczowa dla choroby naszego świata obecnej, w której świat się pogrąża coraz bardziej, a mianowicie tego, że jakby przestajemy odróżniać prawdę od fałszu. Że zaciera się ta granica, że osoba, która jest w naszym pierwszym odruchu ofiarą, ta jej pozycja zostaje obrócona w drugą stronę, prawda? Staje się osobą, którą można napiętnować którą można odrzucić. To jest właśnie opowieść o tej bohaterce. tej figura bohaterce. antychrysta, prawda? Taka, tak, taka figura antychrysta i też y, to się łączy bardzo w dużym stopniu właśnie w moim odczuciu z tym, że zaciera się w naszej świadomości ta granica między prawdą i fałszem. I to jest bardzo niebezpieczne moim zdaniem, bo to jest fantastyczna pożywka dla, dla wszelkich y, właśnie takich y, ideologii faszyzujących, populistycznych, prawda? Bo szukanie prawdy się wiąże z, y, zawsze z jakiegoś rodzaju energią, wysiłkiem, prawda? A te ideologie właśnie mówią o tym, że podamy wam na talerzu kłamstwo i macie to już gotowe. Możecie je przyjąć za prawdę i już nie musicie wykonywać tego całego wysiłku, prawda? Więc to jest, moim zdaniem, jakiś taki syndrom współczesności, który mnie jakoś strasznie dotyka i boli i, i właściwie mam ochotę na ten temat krzyczeć. Więc ten film jest takim rodzajem bardzo namiętnej wypowiedzi w tej sprawie. Robisz filmy, żeby zmienić świat? Znaczy, mam świadomość oczywiście, że przy pomocy filmu się świata tak łatwo nie zmienia. Chociaż... Może w jakimś stopniu niektórym się to udaje na, na naszym gruncie, na przykład Wojtkowi Smarzowskiemu. Ja nie mam takich zasięgów i ta moja wiara jest taka dość wątła, ale, ale jednak jest we mnie jakaś silna potrzeba, taka motywacja, żeby mówić o, o sprawach, które mnie dotykają. Wierzysz, że zmiana jest możliwa, że te ciemne strony brunatne i jednak mimo, że zyskują poparcie, to nie wygrają? Chciałabym. Wiesz, mam i to jest w ogóle moje takie zupełnie nowe, w takim natężeniu doświadczenie życiowe. Mianowicie jestem babcią pięciorga wnuków. <śmiech> Więc wiesz, no bardzo bym chciała dla nich lepszego świata. Zwłaszcza, że, że to są jakieś fantastyczne istoty. Przyglądam się im z zachwytem i, i z taką ciekawością, jak się rozwiną ich życiowe drogi. Chciałabym oczywiście dla nich lepszego świata, więc gdzieś tam we mnie kiełkuje ta nadzieja i wiara, chociaż bardzo o nią trudno w dzisiejszym świecie, jak wiemy. Mieliśmy tu w podcaście Adama Holendra operatora filmowego i powiedziałaś mi wtedy, a opowiem Ci, jak właśnie przejechaliśmy z Edem Harrisem, bo on <głos> powiedział przy filmie Zabić księdza Twojej siostry Agnieszki Holland, że właśnie Ed Harris przyjechał do Polski, a Ty powiedziałeś, że to właśnie Ty z Edem Harrisem wtedy po Polsce jeździłaś, więc mam e... okazję, żeby cię o to zapytać. Jak doszło do opowieści o tym, jak Ed Harris tu przyjechał, przypomniałam sobie, jak to było i to było dosyć zabawne, ponieważ wtedy to była jego tajna misja tutaj. Został przysłany przez Agnieszkę, która nie mogła przyjechać do Polski, bo miała jakby zakaz wyjazdu tutaj w związku z tym, że w stanie wojennym znalazła się na zachodzie i tam dosyć, że tak powiem, w sposób tak bez cenzury, mówiła be, o stanie, mówiła o stanie wojennym. wojennym i o tym, co się tu dzieje. Przysłała tutaj Eda, żeby dotknął tej rzeczywistości, jakby ją tak z zdokumentował prawda? aktorsko. No i rzeczywiście y, pojechaliśmy z Piotrem po niego na lotnisko, naszym małym Fiatem. <głosy> No i trzeba przyznać, że szkoda, że wtedy nie mieliśmy telefonów komórkowych i możliwości od razu nakręcenia tego, jak on zareagował na ten mały samochód, do którego miał wsiąść. No był dosyć zdziwiony, no ale wsiadł rzeczywiście. No i potem żeśmy opracowali cały program. zawieźliśmy go do, do hotelu Bristol, w którym był zaokrętowany, że tak powiem. No to był taki wtedy też chyba najelegantszy hotel w Warszawie. No i rzeczywiście opracowaliśmy taki plan, prawda, jego tutaj zwiedzania. Głównie go ciągnęło do tego, żeby troszkę dotknąć Polski prowincjonalnej. No i Piotr wziął go w taki objazd po Mazowszu, tym naszym małym Fiatem. No i szybko się dogadali, że właściwie to, co najbardziej by interesowało Eda, to to, żeby zatrzymał się w kilku takich przydrożnych knajpach, gospodach wiejskich i wchodził do tych miejsc. Piotr mu udzielił takich wskazówek, jak bywalec z takiego typu lokalu się zwykle zachowuje, więc on od tego momentu zaczął palić już tylko ekstra mocne, bez filtra. No i w każdym z, ty z tych yy, przydrożnych barów yy, czy, częstował się tam pięćdziesiątką albo setką wódki i jakąś zakąską. No i tak po kilku dniach wspólnego zwiedzania <grytania> Polski, no kiedy po kolejnym takim dniu wrócił do swojego hotelu Bristol, to recepcjoniści nie chcieli go puścić ponieważ był już tak ucharakteryzowany, że właściwie stał się takim zeligiem. Absolutnie się utożsamił z tą postacią. No i właśnie wymagało tej interwencji, żeby został wpuszczony do hotelu. Czyli taka rola Tak, takim poleciał zeligiem, żeśmy się śmiali. No ale w ogóle to było, tak, to było takie bardzo ciekawe doświadczenie się z nim zetknąć. Zresztą okazał się być strasznie takim zwykłym, fajnym, ciepłym, normalnym człowiekiem. Jak rozumiesz, to miejcie nadzieję, nie tę lichą, marną? O, wiesz, y, to jest piękny wiersz Asnyka, do którego y, Zbyszek Preissner napisał muzykę i on jest ważnym elementem y, właśnie y, filmu y, Ostatni Dzwonek i takim utworem, który był często przywoływany też na różnego rodzaju... Y, spacerach, które odbywaliśmy przez y, szczęśliwie miniony okres panowania władzy Pisu. No ale z tym utworem też łączy się pewnego rodzaju też anegdota. Otóż ten film był y, pokazywany na, na wielu festiwalach, ale między innymi też na festiwalu Kina Kobiecego. W Paryżu, pod Paryżem jest taki duży festiwal kina kobiecego w Kretei. To jest zresztą festiwal, który wygrałam też kiedyś z filmem przez dotyk. I ten film był bardzo dobrze przyjmowany. Pamiętam, że w jury tego festiwalu, wtedy kiedy właśnie ostat, ostatni dzwonek był pokazywany, był Peter Weir który może nawet się troszkę zainspirował tym filmem, bo chyba w rok później powstał jego film Stowarzyszenie Umarłych Poetów, który ma pewne też takie tropy podobne. A to ciekawe. <laughs> I No i właśnie ten film był bardzo dobrze przyjęty i dostałam wiadomość, że jury młodzieżowe chce nagrodzić ten film, ale spotkało się to z jakimś takim ogólnym sprzeciwem. Nie rozumiałam tej reakcji, że w momencie, kiedy na, na w końcowych tego filmu jest ta piosenka, to publiczność tego festiwalu zareagowała jakimś takim buczeniem i w ogóle jakimś takim obruszeniem. Ja nie rozumiałam tego, ale okazało się, że to była reakcja na słowa, które tam były przetłumaczone niestety. A te słowa brzmią tak, że kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. No i ta feministyczna, I to mało feministyczna przepojona, tak, przy, przepojona feministycznym duchem takim bojowym, ta publiczność tego festiwalu nie była w stanie przyjąć takiego przesłania. <głos> Więc to było też ciekawe, o tyle, że przecież myśmy to zupełnie inaczej odbierali, prawda? Nie mieliśmy takiego wyczulenia na tego typu sygnały właśnie. I ten nasz feminizm był właściwie takim mocno stępionym chyba feminizmem i jednak takim rozwodnionym przez to, że byliśmy zanurzeni jakby w trochę inne obyczajowości, prawda, która gdzieś tam na nas się odłożyła. I do głowy by nam nie przyszło, żeby odczytywać takie strofy wiersza Asnyka w taki sposób. Zwłaszcza, że przełożyłaś to do rzeczywistości, a nie do siebie w tym sensie, jako, no tak. jako kobieta niezależna zawsze. prawda? Tak, ale to jest temat... Dodatkowy, trochę mówiący o tym, co gubi się w przekładzie, czyli lost in transition. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Lost in translation, lost in translation, tak. Ale transition też jest bardzo ja, dobrym tak, określeniem, tak. tak. tak. Mhm. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Magdalena Łazarkiewicz, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka. Jedynka. Polskie Radio.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 Program pierwszy Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację.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 Radio Kierowców Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Dość szybko zakończyły się kłopoty na drodze ekspresowej S6 między węzłem Kowala a węzłem Gdańsk-Szadułki w pobliżu 339 km. Doszło tam do awarii auta osobowego. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Służby, jak wspomniałem, dość szybko poradziły sobie z usunięciem zepsutego auta i jedzie się już S6 przez jej 339 km w stronę Gdyni bez jakichkolwiek problemów. Autoslada 18, odcinek Węzeł Iłowa Węzeł Luboszów, w pobliżu miejscowości Nowoszów. Na jezdni w kierunku Olszyny na 45 km dachowało auto osobowe. W tym wypadku jedna osoba została ranna, trasa jest wciąż zablokowana, ale wprowadzony został objazd. Węzeł Luboszów, żagań, węzeł Iłowa. 22 513 11 11 to jest numer telefonu do radia kierowców.